Rozdział 26 Jezus Chrystus wyjaśnia Rzeszy wszystkie proroctwa od początku do końca. Dzieci, a nawet niemowlęta mówią o cudownych rzeczach, których nie wolno zapisać. Członkowie Kościoła Chrystusa mają wszystko wspólne. I gdy Jezus to powiedział, wyjaśnił Rzeszy Nefitów wszystkie proroctwa ogólnie i szczegółowo. I powiedział Ojciec nakazał mi przekazać wam proroctwa których nie macie Albowiem w swej mądrości pragnie Aby były one przekazane przyszłym pokoleniom I Jezus wyjaśnił im wszystkie proroctwa Od początku do czasu, gdy przyjdzie w swej chwale Wszystko, co ma nastąpić na ziemi Do czasu, gdy w żarze ognia Stopią się wszystkie elementy Ziemia zwinie się jak zwój A niebo i ziemia przeminą Powiedział im o wielkim i straszliwym dniu, gdy wszyscy ludzie ze wszystkich plemion, narodów i języków Staną przed Bogiem, by zostać osądzeni za swe dobre czy złe czyny Jeśli były dobre, zmartwychwstaną, by żyć wiecznie Jeśli złe, zmartwychwstaną na swe potępienie Tak im się stanie, tak jednym a tak drugim, zgodnie z miłosierdziem, sprawiedliwością i świętością Chrystusa, który żył przed powstaniem świata. I niemożliwym jest podanie w tej księdze nawet setnej części tego, czego Jezus nauczał nefitów. Jednak płyty nefiego zawierają obszerniejszy opis tego, czego ich nauczał. I zapisałem tutaj tylko cząstkę z tego, czego ich nauczał, aby zgodnie ze słowami Jezusa ludzie innych narodów mogli to później przekazać temu ludowi. I gdy to otrzymają, a trzeba, aby dla wypróbowania ich wiary najpierw to otrzymali i dadzą temu wiarę, wówczas ważniejsze rzeczy zostaną im objawione. Jeśli jednak nie dadzą temu wiary, ku swemu potępieniu nie otrzymają więcej. I zamierzałem zapisać wszystko, co zostało wyryte na płytach Nefiego Ale Pan mi tego zakazał, mówiąc Wypróbuję wiarę mego ludu Zatem ja, mormon, piszę, co mi Pan nakazał I na tym kończę swoje słowa, przechodząc do tego, co mi nakazano zapisać I pragnę, abyście wiedzieli, że przez trzy dni Pan nauczał ten lud I potem wiele razy im się ukazał, łamał chleb, błogosławił i dawał im i stało się, że gdy nauczał i błogosławił ich dzieci, rozwiązał ich języki, że mówiły do swych ojców o wielkich i cudownych rzeczach, jeszcze bardziej zdumiewających niż to, co objawił ludowi i rozwiązał ich języki, że mogły to wypowiedzieć. I ukazawszy im się po raz drugi wstąpił do nieba i odszedł do Ojca po uzdrowieniu wszystkich ich chorych i łomnych, otwarciu oczu niewidomych, przywróceniu słuchu głuchym, wskrzeszeniu umarłego i okazaniu im swej mocy. I poszedł do Ojca, wstępując do nieba. I rano, gdy zgromadziła się cała ich rzesza, wszyscy widzieli i słyszeli dzieci, a nawet Niemowlęta, mówiące o cudownych rzeczach i zabroniono zapisania słów tych dzieci. Odtąd uczniowie wybrani przez Jezusa nauczali i chrzcili wszystkich, którzy do nich przychodzili. I ci, których ochrzcili w imię Jezusa, byli napełniani Duchem Świętym. I wielu z nich widziało i słyszało rzeczy niemożliwe do opowiedzenia, o których zabroniono nam pisać. I nauczali oni i służyli jeden drugiemu, a mieli wszystko wspólne i każdy z nich postępował sprawiedliwie wobec innych. I czynili wszystko, jakim Jezus nakazał. I tych, których ochrzczono w imię Jezusa, nazwano Kościołem Chrystusa.